Hej, witajcie wszyscy w dwudziestym pierwszym? Być sprawa. może. <laughs> Dobrze, w chwilowo co najmniej dwudziestym pierwszym podcaście trzech muszkieterów nie, podcast. Dwudziestym, dwudziestym. Dwudziestym, okej. to no, Dużo się nie pomyliłem, oczko no. będzie następnym razem. Tak. A witają się z Wami ten, który tak pięknie zaczął zapowiadać dzisiejszy podcast. Mateusz M. Siwiński z Katowic. Oraz? Ten drugi, ja wiem, ten który... Przyszły, tak... Zbielał, zbielał, się będę wpierdalał między Was. Czemu nie? Okej, okay, no to okay. ten trzeci. Okej, okay. oraz ten trzeci, czyli ja, Oskar Salem-Machnowski z Warszawy. Ech, trochę nas nie było. To prawda. Jakoś to tak prawda. nie umieliśmy się zebrać w sobie. No, to ciężkie czasy, bym powiedział. E... Tak, pandemia dała o sobie znać. Spodziewałem się, że w momencie, w którym wszyscy będziemy siedzieć w domach, będziemy nagrywać częściej, a okazało się, że nagrywamy rzadziej. A, te, teraz jestem bardziej zajęty w domu. Tak. Nic, nic, nic nie robienie męczy bardziej niż robienie rzeczy. Oj, nawet nie to, wiesz to, jak. To w 18. odcinku mówiliśmy, że o, super jest, wrócić tutaj, nie? teraz będziemy to W tym razem będziemy wracać. No. Jesteśmy, wiesz, na etapie y, trzech muszkieterów Tokyo Drift, nie? Tak, o, oh, yeah. Y, ale jak już tak to zaczęliśmy... To wracać. Żeby nie przedłużać tego nudnego wstępu, którego pewnie i tak nikt nie słucha, jak całego naszego podcastu, mm -hmm. od razu wskoczmy w tematy. Bo jak zaczęliśmy o pandemii, jak pandemia to szpitale, jak szpitale to seriale na Netflixie, a dokładnie jeden, mianowicie New Amsterdam. O. Nie wiem, czy znacie, słyszeliście, bo to chyba przez cały miesiąc było na pierwszym miejscu top 10 Polski. O. Mm, New Amsterdam to jest serial medyczny. Mm -hmm. Serial szpitalny, który jest gdzieś tak, można go uplasowić pomiędzy chorymi doktorami, a czy tam chorzy doktorzy, a ostrym dyżurem. W sensie jest na poważnie, mm -hmm. ale jest w miarę lekki. Jak gdyby rzeczy, które się tam dzieją, to nie jest house, gdzie ro, przez 40 minut rozwiązujemy jedną sprawę. Mm -hmm. To jest raczej kilka takich luźnych spraw, a więcej y, międzyludzkich interakcji. Aha, no to hmm. faktycznie, jak chorzy doktorzy bardzo. Tak, tylko tutaj jak gdyby to nie jest parodia, nie, to nie jest komedia, to jest bardziej taki, mm -hmm. taki komediowy, y, komediodramat, komedia whatever. W każdym razie, fabuła jest prosta. Do y, szpitala w Nowym Jorku, New Amsterdam, który jest publicznym szpitalem, y, mm -hmm. y, chyba w sumie jedynym w Ameryce, o jakim słyszałem, i ten szpital naprawdę istnieje. A. Zostaje zatrudniony nowy dyrektor. Nowy dyrektor rozpoczyna swoje rządy wywaleniem wszystkich lekarzy, którzy biorą pieniądze za swoje operacje i swoje leczenie. Mhm. I dyrektor jest wesołym, miłym gościem, który wita się ze wszystkimi słowami w czym mogę Ci pomóc. I ogólnie... To jest praktycznie opis całego serialu, w każdym odcinku e, dzieje się akcja, przychodzi główny, główny bohater, pyta w czym może pomóc, po czym pomaga, po czym jest koniec. O. Odcink. Aczkolwiek, e, aczkolwiek ten serial na początku wydawał mi się taki dosyć, e, dosyć wiesz, no mhm. zasadniczo obejrzałem pierwszy odcinek, było to co ci powiedziałem. Puściłem drugi odcinek. Było to co ci powiedziałem. Dokładnie to. Było, serial był przewidywalny. Serial był y, nie, nie dawał jakiegoś napięcia, ponieważ y, wszystko jesteś w stanie przewidzieć. Praktycznie jesteś w stanie linie dialogowe przewidzieć w tym serialu. To nie Aha. jest serial, który macie zaskoczyć. To jest serial, który oglądasz, wiesz, chillując sobie wieczorem, jedząc kolację, jedząc pizzkę, pijąc piwko, kotek na A. kolanach, nie? E, tam e, walenie na ścianie. Mhm. Eee, serial leci i po prostu go oglądasz, nie? Jak gdyby on ci daje taki, taki przyjemny film, nie? To jest mhm. taki serial, który po ciężkim dniu sobie puszczasz, żeby się zrelaksować. Okay. I on to zadanie spełnia. Jak gdyby bohaterowie są barwni, bohaterowie są ciekawi. Każdy bohater ma jakąś tam swoją e, poboczną fabułę, która się okay. toczy e, pomiędzy kolejnymi pacjentami i ma to bardzo dużo sensu, ma to bardzo dużo takiego dobrego przekazu, nie? Mhm. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Z tego, co wiem, ciekawostką, powstał trzeci sezon, który jest niedostępny nigdzie poza USA i trzeci sezon opowiada o pandemii koronawirusa. Więc o. jestem ciekawy, jak podejdą na świeżo do tego tematu, jak go ugryźli w takim e, serialu, w którym, e, wiesz, bohaterowie, główny bohater przychodzi, Patrzy mm -hmm. na pacjenta, mówi, on ma to, to, to i to. Wszyscy patrzą. Faktycznie, on ma to, to i to i to. Zastosujmy najpotężniejsze antybiotyki, jakie mamy. Mm -hmm. Trzy minuty później jeszcze w obrębie tego samego dnia. Leczenie działa, pacjenta można wypisać. O, on przeżył, nie? Mm -hmm. I wiesz, i po prostu ciekaw jestem, jak w tej konwencji e, wpisany jest e, cały motyw e, pandemii koronawirusa, nie? Mm -hmm. Hmm. No Więc tak. jeżeli macie, jeżeli macie e, wolnych e, 20 wieczorów, mhm. to polecam. 20 wieczorów. E, mówię, że to są fajne wątki uboczne postaci, a jest coś w stylu takiej, nazwijmy to metafabuły? Coś, co łączy wszystkie te odcinki jakby, nie wiem, większą liczą? Znaczy, e, tak, znaczy jak gdyby te e, wątki tych postaci, one się przewijają przez ilość odcinków, nie? Jak gdyby tam żeby nie za bardzo zdradzić fabuły. Więc jest jeden bohater, który twierdzi, że nie umie sobie znaleźć dziewczyny, ponieważ wszystkie dziewczyny, z którymi był, były słabe. Nie? I, I po prostu przede wszystkim ten, ten koleś jest czarnoskóry i twierdzi, że większość z kobiet, z którymi był, była biało, biała, białoskóra, mhm. przez co on czuje się niefajnie w stosunku do swoich swojej rasy, nie? w sensie problemy rasowe wynikają. Mhm. I przez kilka odcinków, nie mówię, że jeden po drugim, nie, ale na przykład to, to, to był motyw, który pojawił się powiedzmy w jednym odcinku, potem następny odcinek jest niezwiązany, a w następnym odcinku on poznaje czarnoskórą dziewczynę, z którą, z którą flirtuje. Nie? Mhm. Potem znów masz parę odcinków, gdzie ten wątek w ogóle jest nieobecny, po czym on, wiesz, ktoś się go pyta, a jak tam twoja dziewczyna, on mówi, a to nie wyszło, ale poznaj moje trzy nowe asystentki i wiesz, wątek klepie się dalej, nie? Jak mm -hmm. gdyby nie, nie ma tam takich połączeń, które mogłyby cię przyciągnąć do y, binkłoczowania, jeżeli o to pytasz. Mm -hmm. Okej. Okay. Taka konwencja jak w doktorze hausie była w sumie, No właśnie nie do końca. Znaczy... Aha. Jak gdyby to jest proceduralnie Każdy odcinek ma tę samą, te same stepy, można je teoretycznie oglądać niezrzeszone, no ale mm. jak będzie się je oglądał jeden za drugim, to jednak znajdziesz te, te połączenia, nie? Że jak gdyby... Dodatkowe jest, Tak Że jak jest tak. jakiś wyni wynikowość czy coś takiego, mm. tak? Tak, tak. I haksy, że jak gdyby, wiesz, na przykład dwóch bohaterów rozmawiało w jednym odcinku, pięć odcinków mm. później ta rozmowa powraca w, w momencie, w którym jest jakaś tam spotykają kogoś, nie? bo rozmawiali mhm. o kimś, powiedzmy kogoś tam obgadywali, parę odcinków yy, później wpadają na tą osobę i jest taka mhm. lekka niezręczność, bo oni, wiesz, oni ją obgadywali, oni jej nie lubią. Jeżeli byś włączył po prostu ten odcinek, to byś nie wiedział mhm. o co chodzi, byś po prostu to pominął, bo nie, nie, nie ma to kluczowego znaczenia dla fabuły tego odcinka, ale wiedząc, że oni ją tak obgadywali, ty masz, a, o to chodzi", czyli to jest on, to jest ten koleś, którego tam stwierdzili, że jest wiesz, jest kijowym lekarzem, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Halo? Ja skończyłem. A, nie, okej. Okay. Kropka. Okej, okay, jest kijowym lekarzem i tak spodziewałem się jeszcze jakiejś ten, ale tak, dobrze. On jest kijowym lekarzem, <laughs> nie rozmawiamy o nim. To... Okej, okay, dobra, dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. Ej, ale to w sobie brzmi tak... Poko. W sensie, ja mam taki serial, który ja sobie oglądam, że tak powiem do kolacji, czy do jakiegoś jedzenia, i to jest Brooklyn 99. I on jest troszeczkę podobnie skonstruowany pod tym względem, że jakby odcinki nie są powiązane, ale mają jakąś ciągłość, mhm. ale to też brzmi w sumie tak przyjemnie. Tam Terry gra, nie? Dobrze pamiętam. Terry Cruz tak. Mhm. Jeszcze rzuciłem okiem sobie na Wikipedię tego serialu i Jezus w mm. reżyserów. A swoją e, drogą, ja wyszukałem nie, no ten, ten szpital. Amsterdam. nie Amsterdam. Amsterdam. Hmm. E, e, i, Salem? Tak, ja spojrzałem na Wikipedię, ale na ten szpital konkretnie. I to jest najstarszy e, szpital publiczny w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. I jest e, tak, w Nowym Jorku. Tak. I nazywa się Bellevue Hospital po prostu. Tak. I to jest szpital w Ameryce, który nie wystawia etykietów o udanym leczeniu. Tak. Więc coś, co powinni wprowadzić już dawno. Tak. Oj, jest w ogóle od XVIII wieku otwarty. W Bo... 1736 został otwarty. Sam budynek? Nie, szpital jako instytucja. To jednostka, dobra. Mhm. Pewnie dlatego się uchował nie, nieskażony kapitalizmem, mhm. bo był pewnie jednym z pierwszych. A, jak wiadomo, kapitalizm został wynaleziony w 1900 roku dopiero, więc... Tak, przez John'a jo Locke'a. No. <głosy> tak, niestety macie tutaj wirusy szpitalne, ale nie mamy kapitalizmu. Hmm. <głosy> E, to jest śmieszne, bo e, właściwie tym się zaczyna pierwszy odcinek, że e, dyrektor, ten nowy dyrektor mówi, że w ty, ten szpital jest co prawda darmowy, ale najwięcej ludzi w nim umiera względu na zakażenia. E, o, musimy, o, musimy coś z tym zrobić. Hmm. No tak. Hmm. E, dobra, to skoro e, mamy... E, Tajemniczość o... środki. Tajemnicze ośrodki. Rządowe. Tak, rządowe. To ja chciałem powiedzieć o takiej grze, która nazywa się Control. E, to jest gierka. E, o Jezu zapomniałem, jak się nazywa teraz ten e, deweloper. E, szybki Google. E, Rockstar, nie? Nie, nie Rockstar. E, Remedy. Się ci... Redem, Remedy. Remedy, tak, twórcy Remedy, tak właśnie, Max Maxa i Alana Wake'a. Alan Oni mają dość duże doświadczenie, bo zarówno i Max Payne i Alan Wake są takimi dość fabularnymi grami, przy tym mają takie całkiem ok gameplay i w kontrolu to się powtarza, to znaczy to jest bardzo fajna historia. Jest ok gameplay, nie, nie jest jakiś niesamowity, ale jest taki sprawny bardzo, nie, nie przeszkadza mi w niczym. Ok, jeśli wiecie, wiecie, co to jest SCP Foundation? Nie. Yeah. Ok, to SCP Foundation to jest taka fejkowa strona, która udaje, że jest bazą danych tajemnej organizacji rządowej, która gromadzi informacje na temat przedmiotów, nadprzyrodzonych. Przy czym one są nadprzyrodzone nie w takim sposób, że okej, okay, tutaj jest tarcza z niezniszczalnitu albo coś takiego. Oczywiście takie rzeczy też są, ale na przykład jest rzeczy, no dobra, tutaj jest jakiś taki bardzo dziwny e, jak się mówi, e, drapieżnik, który jest nieśmiertelny, nie da się go zabić i próbowaliśmy wszystkim i po prostu się nie da i trzeba go trzymać w kwasie zanurzonego, bo on się non-stop regeneruje. Albo tu jest mm -hmm. rzeźba która się porusza, kiedy ludzie mrugają. i Jak y, masz zamknięte oczy, za często długo, to rozbije ci głowę o ścianę. Jak ten, jak y, płaczący anioły w Doktorze Hu. Tak, tak, tak. Właśnie dokładnie w tym stylu motyw. I kontrol jest jakby bardzo bazuje na tym premisie tego SCP Foundation, które z, z twoją drogą jest zupełnie darmowo dostępne, jest community-based, wszystko jest tam napisane przez ludzi i to przez bardzo dużą ilość różnych ludzi. No to tutaj oni wzięli ten promi, premis, i go tak trochę pozmieniali, żeby był bardziej pod podgiereczkę i to jest fajne, bo naprawdę, naprawdę to działa. Są fajnie zarysowane postaci, mają jakby od strony takiej multimedialnej, że tak powiem, ta gra się bardzo obroni, ma przyjemną muzyczkę, ma fajne postaci, ładnie zrobione. Ta e, budynek, bo zaczyna się od tego, że wchodzi się w ogóle do budynku e, te, tego. E, inst, e, tam się to nazywa Bureau. No nie czyli tak tam mhm. z angielskiego. E, I wchodzi się do tego budynku, i generalnie gra się tam rozgrywa tak naprawdę. Który, e, w budynku, który jest po prostu gigantyczny. Um, jest on bardzo fajnie zrobiony i co jest fajne, nie jest taki gierkowy, w sensie wygląda faktycznie jak biuro. I ma tam wskazówki, ej, tędy do ksera a tutaj jest kuchnia, a tutaj jest kanciapa dla sprzątacza. Mhm. Um, gameplay jest taki trzecioosob trzecioosobowy shooter z jakimiś tam dodatkowymi skillami, więc innymi to jest taki no, ja super mikro spoiler bo to jak, jest dwa poprzednie film, jak dwie poprzednie gry Remedy. Not Quantum Break, nie? Był trochę taki. A nie, w sensie chodzi mi, że jeżeli no. dobrze pamiętam, to Max Payne i Alan Blake też były trzecie perspektywą. Opresu... Tak, tak, tak. Cię Tylko na przykład nie? Max Payne jako jedyne udziwnienie miał Bullet Time, nie? Aha. A oni mieli przed kontrolem taką grę, która nazywała się Quantum Break, gdzie można było tam... O Jezu, były tam jakieś machloje z czasem. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale... No hmm. i tak, tutaj mówię już o gameplay, a jeszcze warto wspomnieć troszeczkę o tym, jak pokazuje historię ta gra. Bo raz, że mamy dialogi między postaciami, dwa, że mamy taki nadprzyrodzony przedmiot, który jest telefonem i za pomocą którego słyszymy echa ludzi jakby... Jednej rzeczy, poprzedniego um, kierownika tego biuro e, oraz e, takiego, mm, nie wiem jak to nazwać nawet, takiej instytucji, która nazywa się, e, o Jezu, Count, Albo no, nieważne, chodzi, mm. że to jest jakiś tam, e, biuro dyrektorów czy coś takiego mm -hmm. I, to, i to jest taki bardzo dziwny głos mówiący w ogóle um, takim szumem, który sobie tylko można przeczytać w napisach, który mówi bardzo dziwne, takie specyficzne rzeczy. To wszystko buduje super klimat i to, że jesteśmy w tym biurze i to, że dzieją się bardzo dziwne rzeczy i te wszystkie cutscenki i mamy dorobione to takie typowe zbieranie logów czy coś. To jest zrobione w formie tego, że mamy kartki papieru, które są jakimiś opisami, dokumentami biurowymi, notkami od kogoś dla kogoś, ale też na przykład są filmy czy nagrania dźwiękowe i filmy są z faktycznymi aktorami zrobione i też są w takim lekko pastiszowym, ale trzymającym cały czas klimat tej gry motywie i to jest super przyjemne, tak jak się to odbiera. I sama historia jest ciekawa, taka intrygująca, nie zdradza od razu wszystkich kart, nie jest taka oczywista. Jedyny zarzut do tej gry, jaki znalazłem póki co, gameplay jest taki ok, ale jak dotarłem do pierwszego prawdziwego bossa, to myślałem, że rzucę padem o ten o ścianę, bo był tak. Super, niepotrzebnie mm, trudny i to tak sztucznie trudny. Nie, że tam trzeba trafić w konkretne miejsce czy coś, tylko miał po prostu stos był... życia i trzeba było do niego strzelać był jeszcze. Workiem no, na amunicję. Było... Tak, tak, no po prostu. To mi się strasznie nie podobało. Przy czym on był workiem na amunicję, a sam zabijał e, tego e, gracza na dwa strzały, nie? Więc to mi się póki co nie podobało. Oprócz tego gameplay jest, nie jest ok, nie jest jakiś tam niesamowity, ale jest taki, że daje radę, że nie przeszkadza. Więc ode, ode mnie kontrol bardzo fajny i polecam, żeby sobie obczaić. Też specjalnie nie mówię o nim za dużo historią, tylko nadmieniam, co jest fajne, żeby nie zaspoilować, bo mimo wszystko to jest bardzo historia. Jak będzie na jakiejś tutaj. fajnej promce, to... Ostatnio, Ostatnio był chyba za 6 dych na Steamie. Nie Powiedziałem wiem, na fajnej promce. No sześć dych za grę AAA to nie jest jakoś dużo. Ja mam dwa pytania, ja, ja, jak można pierwsze, to tylko nie wiem, czy będziesz potrafił odpowiedzieć, skoro jeszcze mówisz, że chyba nie skończyłeś, to... No, nie, nie skończyłem, a co? To nie wiesz, ile, ile, ile trwa gameplay tak mniej więcej, czy to bardziej ale... przygoda 10 godzin, czy na 20, czy na eee, chyba bardziej Chyba bardziej takie, no nie wiem, 15 bym strzelał, ale... Mamy taką stronę, how long to beat, how, kurde nie umiem widać. są zawsze tak dziwne, że... E, to prawda, ale średnia to tam jest całkiem niezła. Y... A w międzyczasie drugie pytanko, bo tak no. jak słyszałem o tej grze, tylko właśnie mm -hmm. z pogłosek, to czy ona nie miała dużych problemów z optymalizacją? Miała, na Xboxie. Aha, na Xboxie. Okay, na tak, bo tutaj chodzi odpalić. o to, że ona wyszła na, w tym momencie, kiedy był Xbox One i był Xbox One X, czyli ta lepsza wersja. I na, ona była definitywnie, jak się mówi, optymalizowana pod One X, a nie pod One. I na One działała po prostu okropnie, a na One X działała dobrze. I na PCcie teraz ja nie mam jakiegoś wybujałego peceta i działa bardzo dobrze. A, i sprawdziłem... How Long to Beat mówi, że main story to jest 11,5 godziny. To znacznie. No tak. Nie jest, nie jest strasznie długa. No to jest no. dla mnie problem z grami, jak są przy długie z Assassin Tak, na... tak. jest w... Jezu, asasyn w... na 90 godzin czy cokolwiek, to jest Jezu, masakra. A kontrol jest, jest fajny. Jest naprawdę... Polecam. Ma jakieś DLC, ale z tego co się orientowałem, to nie są jakieś super warte, więc jak komuś strasznie nie zależy, to może je sobie nawet odpuścić. Dlc powiedziałbym, że zrobiła się taka dziwna polityka, że to ma być takie jeszcze przykucie uwagi, ale już kompletnie nie warte w sumie. No właśnie, różnie gry do tego podchodzą, nie? że dla niektórych to jest dlc, to jest prawie, że druga, drugie tyle na przykład historii dołożone, które możesz sobie przejść, a dla niektórych to jest, no tutaj masz dodatkową planszę i się tam rozwal. Ko ja z ostatnich dwóch, trzech lat jakieś dlc, które faktycznie było takie wow. Dwóch, trzech lat? Um... Hmm, e, no nie takie, że ło, ale na przykład Borderlands 3 miały duże DLC, takie, które faktycznie dodawały fabuły i dodawały nowe drzewka rozwoju do postaci, więc były tak jakby podwójnie, nie? czyli i że do tego core gameplayu dodawały i do tego, e, i do fabuły, więc no tam powiedzmy, że się łapią. Gdybym tylko robił Borderlands. <laughs> No, no, że, dobra. Wiesz no, Te tak. do Tekena są fajne w sensie. To są po prostu postacie, które sobie dokupujesz. No tak, no tak. Mamy no, naszą okay. polską panią premier teraz, to myślę, że pobiła jakiś rekord sprzedażowy w Polsce pewnie. No, ja też kupiłem, żeby ją przetestować. Ja też kupiłem. Jest. No, a, Teken przyjemny. No, ale to ja w zasadzie ode mnie kontrol ma po prostu dużą polecankę. Bardzo, bardzo fajne. I tak. Okay. A, no, skoro mówiliśmy o grach, to może debielało masz może jakąś tak. fajną grę do powiedzenia? Jup. Zu zupełnie inny klimat, zupełnie mhm. coś, na czym myślałem, że się nie znam i że czegoś takiego nie polubię. Mhm. A jednak chwyciło bardzo mocno i jest to fuser. Mhm. Fuser to gra, jak wcześniej zostało wspomniane, w kulisach Harmonix, czyli twórców rock bandów. Mhm. I też mieli wcześniej jakąś grę DJ-ską, się dobrze kojarzy, prawda? Też mieli e, ma konsoletę. Ja aż tak nie znam, ale być może. Wydaje mi się, że tak, że mieli tak oprócz gitar i ten, to też jakąś grę na konsoletę. Mhm. E, aczkolwiek tu, tutaj zrobili coś innego. Fuser fajnie jest podpasowany, pod PADA. Mhm. Teraz jak to szybko i z więźle powiedzieć o grze, żeby Was nie zanudzić, a zachęcić? Mhm. Fuser ma naprawdę ciul bardzo dobrych licencji. To, to jest pierwsze, co się rzuca w oczy. Mhm. E, czyli kiedy gramy, to, to nie są takie typowe kawałki, właśnie gdzieś powiedzmy z klubów, gdzie nazwy może nikt nie kojarzy, ale ich nie kojarzy. Tylko to są faktycznie tytuły znane na świecie. I to ze wszystkich e, przeróżnych gatunków muzycznych. Od Call Me Maybe, przez Never Gonna Give You Up, oh. e, All Stars, e, Smash Mouth'a. Mm -hmm. W pełno zarówno nowych, jak i starych hitów. E, I teraz tak, podstawą gry jest to, że mamy sobie koncert, na której są cztery miejsca na e, ścieżki. Mm -hmm. Zazwyczaj pierwsza to jest perkusja, druga to jest bas, trzecia gitara i czwarta wokal. Mhm. Gra jest bardzo fajna pod tym kątem, że ma kampanię na pięć scen. Całość odbywa się na takim jakby dużym festiwalu DJskim, mhm. gdzie co, co też jest bardzo fajne w czasach pandemii, zwłaszcza po prostu chociażby wirtualnie tłum ludzi, którzy się świetnie bawią na koncercie. Zwłaszcza kiedy sami klejmy rzeczy, które jakby napędzają wszystkie komentarze, które nam potem wpadają w międzyczasie. Mhm w grze e, Tak, z, z, z, gra bardzo fajnie wprowadza w swoje mechaniki, bo zaczynamy od tego, że po prostu okej, okay, wrzu, wrzuć powiedzmy jakąś perkusję, zauważ, że ta perkusja ma rytm i teraz dożyć coś w odpowiednim momencie, ten, jakąś gitarę. Na przykład dzisiaj skupiamy się na utworach country. No i pełno jest też utworów, które powiedzmy gdzieś kojarzymy z melodii, tak, a potem się okazuje, a to jest ten tytuł, nie? Czy, mhm. Czyli tutaj też w zasadzie, jeśli chodzi o country, którego kompletnie nie znam, to potem, jak już zacząłem w to wchodzić, żeby przejść poziom, to wie, aha, no W sumie parę utworów no to gdzieś tam kojarzyłem w mhm. głębi siebie. Potem dochodzą różne inne mechaniki, jak wyciszanie konkretnych płyt lub przerzucanie między dwiema jakby ze nałożonymi mhm. na siebie płytami, czyli bardzo szybkie przejścia. Po na przykład dodatkowe konsole, jak są sandboardy, mhm. gdzie, gdzie wkładamy różne dźwięki, to w międzyczasie tutaj puszczamy jakiś fragment muzyki, a tu możemy sobie tworzyć jeszcze muzykę, która będzie też kolejnym w zasadzie samplem, który dorzucimy do tego wszystkiego. Mhm. I gra się bardzo świetnie. Muzyka jest dopasowana super, przez co kompletnie, nie mając słuchu, Udaje się pasować bardzo dobrze utwory w siebie mhm. I, i, i naprawdę właśnie świetny, świetny e, ubaw, jak potrafi łączy się muzykę z zupełnie innych gatunków i to nawet jakoś gra. Mhm. Jak chociażby Eversense, e, Bring Me To Life, z czymś w stylu właśnie chociażby tego sumnianego aha <głosy> ok e, Popraw mnie, jeśli się mylę, tak wrzucam na szybko, wiesz, googluję o grze. Hmm? Czy dobrze widzę, że to jest tak w bardzo dużym skrócie po prostu gitar hero o DJ-ach? Znaczy ona ma. Znaczy, tak i nie, no naprawdę na z grą muzyczną, ale jak, jak to wygląda ocenianie? Ocenianie polega tutaj na tym, by dopasować się po pierwsze do rytmu, czyli e, faktycznie wrzucać jak masz jakiś screen to jest nad tą konsoletą. Taka podziałka z taktami. Jeżeli no. wrzuci po prostu płytę w odpowiednim takcie. Tu sterowanie, mówiłem, że jest sterowanie fajnie podrzucone pod pada, aczkolwiek to jest takie połączenie pada z myszką, jak kojarzymy chociażby z menu asasinów, tak? Czyli nie mamy kursor sterowany, mhm. ale guziki robią bardzo dużą robotę i mają dobre naprowadzenie w zasadzie, gdzie chcemy co wrzucić. Aha. Chyba, że chcemy coś przekombinować, to wtedy musimy bardziej tam pomieszać płytą. Bo możemy, na przykład dwie ścieżki wokalu, tak? No, nikt tam nie zabroni. Mhm. I tak, pierwsze ocenianie to jest wrzucenie czegoś w takt, drugie to jest spełnianie konkretnych poleceń naszego scene-managera, nie, nie, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, czy osoba odpowiedzialnej za scenę, czyli mówi teraz okej, okay, te, teraz zagraj dwiema płytami, niech, niech poczekałem na to pierdzielnięcie. Mhm. Potem dochodzi jeszcze jakieś prośby z tłumu, czyli o, ale bym posłał czegoś z lat 80. Zazwyczaj w kampanii na przykład, tak jak grałem, a doszedłem do jakiejś tam trzeciej sceny, chociaż jej nie ukończyłem, mhm. to jest tak, że, że mamy stack płyt, które są już narzucone, powiedzmy jakieś pięć utworów i pozostałe możemy sobie tam dopasować, na całą ochotę. I zazwyczaj te właśnie prośby to samo jakoś dopasowałem tak, że przynajmniej z tych pięciu pierwszych płyt dało radę te zamówienia wrzucić. Mhm. No i ocenianie tak. W Żebyśmy właśnie nigdzie nie zdopili czy nie wrzucili czegoś w półtaktu, żebyśmy nie urwali czegoś, co się ludziom akurat podobało, i żeśmy często zmieniali te utwory, żeby ludzie też nie, nie wpadli w taką stagnację, że już im się to odsłuchało. Mhm. Także mówię, świetna zabawa. W sumie bardzo fajna były pewnie pod jakieś spotkania w stylu, że ktoś gra, reszta sobie gada i powiedzmy ma w tle wrzucony ten ze stream. Aha. Bo, bo sądzę, że też fajnie by się sprawdziła w stylu, O, że, że właśnie, że ludzie by się zachowali, jak ci ludzie z tłumu jest to. Wrzuć coś Imagine Dragons albo nie 50 centa. No W sumie. I zobaczyć jak to właśnie wszystko ze sobą gra. Otworzyłam Utw je tak też na właśnie gatunki muzyczne. Bo myślałem, że tak będę się obracał tylko wokół tych znanych utworów, a tu się okazuje, że niektóre są naprawdę świetne w danej na przykład linii melodycznej, nie? Że może jako utwór mi nie pasują, to, to nie wiem, ścieżka perkusyjna jest taka, że pasuje do większości składanek. Hmm. Jak jesteście zainteresowani, to polecam chociażby spojrzeć na YouTubie. Jak to łączą sobie tam różni youtuberzy i. Są nawet składanki od paru do kilkunastominutowych. Nie polecam, co mogę Ci więcej powiedzieć. Okej, okay, to brzmi w sumie jak fajne. Hmm. Ja też nie jestem jakiś bardzo w gierki muzyczne, ale to brzmi właśnie jak takie. Trochę ciekawsze, bo zazwyczaj gry muzyczne dla mnie to jest naucz się na pamięć schematu guzików, jak leci w piosence. Tutaj próg wejścia jest beznadziejnie niski w zasadzie po prostu mm -hmm. się człowiek bawi. Także w tej kampanii właśnie potem wchodzi, jak już jest narzucanie powiedzmy, korzystania z tego sandboarda, to mi ta mechanika przed kompletnie nie. Rzy. i To faktycznie było tylko tak, że tym kursorem jeździłem po tych przyciskach tego sandboarda i już to w ogóle nie brzmi dobrze. Zastanawiam się, zastanawiam się, czy. E, miałoby to sens na przykład z VR-em, że wiesz, że faktycznie machasz tymi różdżkami, jak e, skryczujesz po prostu płyty, przełączasz przełączniki. E, sądzę, że tak, że vr żeby by miała też fajny potencjał. E, no. No, mówię, to gdyby... na pewno nie jest dopasowane pod tą konstatę, co kiedyś była. To, to, to, to mhm, przyznać, z tego, ale... Z tego co opisujesz, to, jest, bo prosto, to brzmi jak fajna gra? Ale to brzmi jak fajna gra, jak masz na sobie gogle i widzisz tą konsoletę i tam wiesz, dłubiasz te, te przyciski, nie? Chociaż to jest też typowy harmonik, więc nawet robiąc topadem czy ten, no to zrzucasz płytę powiedzmy w hmm. idealnym momencie i masz takie pierdolnięcie kolorów. Krzyk ludzi i wiesz, dobra, teraz jest świetnie, nie, nie wiem co zrobiłem, ale... Hmm. Ale jest fantastycznie. Także polecam, jeśli będzie gdzieś w jakimś Game to to na pewno... Jak nie, no to powiem tak, no przy, przyznaję się szczerze bez bicia, że korzystam z wersji studenckiej, ponieważ to, to jest jedna z tych gier, gdzie jest pełno DLC wiadomo. No Właśnie wszedłem i jest e, 104 DLC. No, ale to e, są na potężne speedzie. utwory nieraz. To o, takie, że, że, że... No, ale dwa są darmowe, dwa są Dobra. darmowe. Baby nie, no Sh no. Shark i ten, e, Krzysztof Krawczyk, para nie wiem, są jakieś dwa, których nie znam akurat. jakieś The Night Porter i Una Noche mas. Jagger, Happy... Tak, ale jest dużo, tak jak przeglądam, to ja może nie jestem jakimś znawcą muzycznym, ale faktycznie jest sporo takich, co kojarzę. Także z 20% każdy pewnie zna, a kolejne 20% słyszał i nie wiesz, że to jest to, co bym tak, To tyle ode mnie względem tej gierki. Polecam, mm. dajcie, bawcie się w, w tym szarym, no, brzmi, pandemicznym brzmi, świecie, tak. oderwijcie się od rzeczywistości. To jest świetne że nie jest hardkorowa, to, to brzmi jak fajne. Ja, mo, można mm -hmm. sobie, na przykład, w kampanii dla poćwiczenia po prostu zrozumienia mechanik, rozegrać pierwszą scenę, może drugą, a potem nawet jak się kolejne mechaniki już będą po prostu trudnawe, to wejść w tryb dowolny i, i dalej się świetnie bawić. Mm -hmm jak już jesteśmy przy dużej ilości e, DLC, Aha. to e, seria Ipman, e, to jest taka chińska seria filmów. E, niedawno dostała zapowiedź e, butlegowego filmu o, o, pod tym samym tytułem, ale nie A. będę tutaj mówił o butlegu, będę mówił o, o serii. Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek o serii Ipman? Nie, w ogóle nic, szczerze. E, Ip Man czy Ipmen? Ipman. A IP-Man, tak, ip, IP man. Man. Przygody y, tego kung fu programisty. Uh, it Admin hurts when się. IP. Tak, e, o dziwo, to nie jest super bohater. E, znaczy nie do końca. Jak gdyby IP-Man to jest seria czterech filmów, ostatnio mm -hmm. w 2019 roku, e, hongkongskiej produkcji, e, z głównym bohaterem, Doni Jenem, aktorem głównego bohatera. Możecie go kojarzyć z Łotra 1. To był ten niewidomy, ten taki quasi-Jedaj, pseudo-Jedaj, który tam mówił, że moc jest w nim, przez co wszystkie pociski go omijały. Aha. Nie, ja szczerze mówiąc nie, nie wzięłem Łotra 1. Więc... Okej. Okay. Więc tak. Seria Ip Man opowiada historię postaci historycznej znaczy mm -hmm. historycznej, wielkiego y, mistrza jednego ze stylów kung fu, który nazywał się Wing Chun. Mm -hmm. e, to jest styl stworzony przez e, kobietę, żeby była w stanie walczyć z dużo silniejszymi od siebie mężczyznami, żeby móc się e, chronić. Styl ten opiera się o bardzo bliski kontakt z, z drugim przeciwnikiem i praktycznie e, bardzo szybkie ciosy. Tyle wstępem. E, seria Ip Man opowiada perypetię, częściowo fikcyjne, częściowo wymyślone na potrzeby filmów, właśnie jednego z takich mistrzów, który żył w latach tam 1900-1974. Coś takiego. 68. Czekaj. Googlam na szybko, żeby teraz nie, nie palnąć jakiejś głupoty. I tak cię nie będziemy oceniać. Spokojnie. Możesz Dobra, 1893-1972. Mm -hmm. i tak ogólnie postać ta jest przedstawiana w tych filmach jako taki kung fu superman Coś, gość po prostu z kimkolwiek by nie walczył to zmiata wszystkich mm -hmm. jak gdyby od początku jest ekspozycja że on jest taki fajny, potężny miły mm -hmm. dla wszystkich, wiesz, że ciężko go pokonać że, że ma tam jakąś swoją pozycję i cała seria filmów Próbuje go w jakiś sposób, no wiesz, nudno się ogląda film o gościu, który umie wszystko i, i wszystkich umie pokonać, więc seria stara się trochę na wzór Supermana atakować, tak, tworzy, a, a, dawać mu jakieś wyzwania. nie? Pierwsza część dzieje się tam w latach 40. w trakcie wojny, kiedy tam Japonia okupuje Chiny. I, i jak gdyby wiesz gość który do tej pory wiesz był mistrzem sztuk walki i każdego pokonywał tam wiesz był w stanie pokonać 10 20 wojowników naraz, raz mm -hmm. nagle odkrywa że tak naprawdę kung fu jest niczym jeśli chodzi o walkę z systemem Ech. bo co z tego że on umie położyć 20 typów jak japończycy dalej mordują jego jego braci nie mm -hmm. jak gdyby y, pierwszy film jest takim bardzo siemierżnym, częściowo nieudanym takim dramatem kung fu, nazwijmy to, bo to wciąż jest film akcji, w którym sceny akcji są naprawdę świetne, a potem każdy kolejny film już jest, bardziej kieruje się w stronę filmu akcji, coś, co się sprzedaje, coś, co, wiesz, fajnie wygląda na, mhm. na ekranie, jak tam klepią się przez 15 minut i, i, i ostatecznie, wiesz, jednym ciosem tam wbijają się w ściany. Mhm. Okać tak. chińskie kino sztuk walki. Tak. E... W każdym razie. Mhm. Zdarzyło mi się w ciągu ostatnich dwóch tygodni obejrzeć wszystkie cztery części. Mhm. I powiem wam, że naprawdę. Naprawdę poleciłbym ten film. Poleciłbym tę serię. Może. Ostatnia część, która, która miała premierę w zeszłym roku, już jest najgorszą ze wszystkich i już jak gdyby faktycznie odcina kupony od, od znanej marki, mhm. to każdy z tych filmów jest na swój sposób oryginalny. Porusza inną tematykę, porusza inne wątki, próbuje w inny sposób ugryźć tą, jak gdyby tą boskość tego, tego głównego bohatera. Tak jak mówiłem, w pierwszym, w pierwszym filmie on tam walczy z systemem, w drugim filmie e, musi mierzyć się z, e, z okupacją Brytyjczyków w Hongkongu i to jak e, oni, jak kolonialiści traktowali po prostu e, swoje kolonie jako wiesz jako po prostu spęd bydła. Mm -hmm. W trzeciej części e, główny bohater natrafia na kolejny taki e, gdyby ciężki orzech do zgryzienia, twardy orzech do zgryzienia. Mianowicie, no nie, nie jest w stanie wygrać z chorobą, nie? Mm -hmm. Co z tego, że umie, wiesz, jest super mistrzem sztuk walki, jak no po jasne. prostu nie umie wygrać z, z tym, co współczesna medycyna nie potrafi sobie poradzić. Okay, A agree. czwarty film jest o, o rasizmie. Oh. I o tym, jak po prostu. Przy czym, tak jak mówiłem, czwarty film stara się upchnąć wszystkie wątki z trzech poprzednich w, w stuminutowej formie, oh. więc jak gdyby można go sobie odpuścić, ale to. Pierwszą trylogię warto obejrzeć właśnie ze względu na to, jak e, choćby na to, w e, stereotypowy sposób przedstawiani są na przykład biali, e, biali w tych filmach. No bo film jest stworzony w Hongkongu, mm -hmm. film był tworzony na rynek chiński, e, film jest skierowany dla Chińczyków, mm -hmm. więc jak pojawiają się wszyscy biali, to wszyscy biali są dwumetrowymi dryblasami z, z kwadratowymi szczękami, którzy mówią no tak. oksfordskim brytyjskim akcentem. No tak, obviously. Więc e, jest to bardzo dla, dla widza europejskiego, czy widza zachodniego, jest to bardzo ciekawa konfrontacja, no bo jak gdyby my spotkaliśmy się z tym, że w większości to Azjaci są tak przedstawiani, nie w sensie sposób stereotypowy, że jest mhm. tam chudy, mały, często w okularach, e, bardzo mądry i umie kung fu, nie? No tak. A tu masz typowych, e, tutaj widzisz różnicę między tymi Azjatami, ponieważ każdy aktor ma tam swój charakter, każda postać ma swój charakter, swoje, mhm. swoje jakieś tam nawyki. No tak. I masz tych takich odkalki wziętych Brytyjczyków, którzy okupują Hongkong albo mhm. y, Japończyków, którzy okupują Fushan y, w pierwszej części. Nie? I oni wszyscy wyglądają jak kopiuj w klej. To chińska hipokryzja, tak? Brytyjczycy okupujący Hongkong. Hmm. No jak gdyby no, Hongkong był kolonią brytyjską no, przez długi ten, by więc był. można mówić, że okupowali Hongkong. No tak, a teraz okupuje kto Hongkong? Nie, Hongkong? Gdzie, gdzie były to zamieszki? Hongkongu. Hongkongu, no. tak. Hongkonga okupuje Hongkong. Znaczy, no to jest, to, jest, to, to jest trochę grubsza sprawa, no bo Hongkong nie chce po prostu y, na mocy y, paktu brytyjsko- chińskiego, e, pójść. Be, mhm. Przestać być wolnym miastem Hongkong, a stać się miastem, prowincją e, Chińskiej Republiki Ludowej. To jest trochę, trochę inna sprawa z tymi zamieszkami. No tak. Tam śmieszy mnie wydawanie filmu, który mówi o tym, jak ktoś Brytyjczycy kupują Hongkong. Mhm. Aczkolwiek serio polecam. E, po pierwsze dla, dla tej takiej fabuły, która, mhm. która pokazuje e, to, co znamy z filmów zachodnich w krzywym zwierciadle, ponieważ to my jesteśmy przedstawiani jako ci, ci źli, mm -hmm. e, ci tacy mm, stereotypowi, a po drugie dla scenacji, no bo mimo wszystko e, samo większą, czyli sztuka walki, którą posługuje się mm -hmm. główny bohater, jest dosyć widowiskowe i na pewno, kiedy... Y, Myślicie o, nie wiem, trenowaniu kung fu, pierwsze co przychodzi wam na myśl, nie wiem, mi, przynajmniej mi, to są te takie drewniane manekiny z tymi takimi rączkami, w które tak, oni tam tak. klepią. Mhm. No to właśnie one powstały na potrzebę te tego stylu walki, nie? Mhm, Jak gdyby ich się używa tylko y w tym stylu, żeby, żeby trenować ten styl. I, I po prostu masz właśnie takiego gościa, który atakuje szyb szybkie ciosy, który tam, wiesz, blokuje każdy cios a mhm. jak stają do niego przeciwnicy w innych stylów kung no to robią te takie popularne tygrysy, żurawie, małpy i, mhm. czy inne modliszki, a on po prostu wiesz, garda, podchodzi i klepie, nie? Tak. Klepie cios za ciosem. Y... Furkaż była odcinaniem kuponów, myślisz, że będą to robić dalej? Czy, czy to jest... To, biorąc pod uwagę, że po obejrzeniu y, czwartej części YouTube zaproponował mi y, butlegowy. Ip Man historia prawdziwa. Aha. Myślę, że już zaczęli no robić odcinanie kuponów od serii. Może Bo już tak, nie. Tak, przeglądając grafikę, widzę IP Man, IP Man 4 finał. I mówię, o. Skończona seria, coś co lubię, ale chyba. E, jak gdyby, nie no. E, jak gdyby. Filmy z aktorem Donnie są skończoną serią. Hmm. Ale wiadomo, że Chińczycy lubią tworzyć. E, kopię tego co dobre no to jak wpiszesz sobie Ip Man w Ip Man trailer w YouTubie, to znajdziesz wręcz 20 filmów każdy z innego roku każdy opowiadający o tym samym bohaterze i każdy Podobno opisany tak. jako najlepszy nie? jedyny hmm. i niepowtarzalny of course wszyscy są jedyni i niepowtarzalni tyle rasistowskich żartów w mojej głowie. E, a swoją drogą, ja zupełnie ten, przez, musiałem e, owinąć moją głowę dookoła tego, skąd ja znam nazwę Wing Chun. E, e. Ten wspomniany już przez nas Tekken tam jest stosunkowo nowa postać, która tak, walczy Smith. z tym stylem. Liroy Smith, tak. Który jest śmieszny bezczarny i walczy Chinami. I ma siwe dredy. Tak, i ma siwe dredy. Wygląda bardzo cool w ogóle. Tak. E. No. Widziałem też na YouTubie, jakieś comparation. Mhm. większość jego ciosów jest wzięta z tego filmu. Mhm. No to właśnie brzmi jak taki dobry, dobry, jak się mówi, schemat, który, który można użyć? Właśnie mhm. takiego cool gościa, który właśnie używa jakiegoś tam konkretnego bardzo stylu walki. No. Ale tak więc, no ciekawe, ciekawe to, co powiedziałeś o samym filmie, już wracając uh -huh. do tego. Znaczy, jak gdyby jeśli chodzi o moje top tier, no to bym uh -huh. powiedział, że najlepsza była dwójka, potem była jedynka, trójka i czwórka. W tej uh -huh. kolejności. Okay. Wiadomo, warto obejrzeć od jedynki do czwórki, ale jak gdyby najlepsza według mnie była dwójka, bo była najbardziej. E, miała idealny balans między tą taką amerykańskim show, uh -huh. a jakimś tam historią do opowiedzenia, nie? Mhm. Jak już przy filmach jesteśmy i przy filmach, które lubią wracać na yy, ekrany. Tak, to yy, ja oglądałem ostatnio po raz pierwszy Edge of Tomorrow i to jest ciekawa historia, bo myślę, że dużo osób ogólnie zna film, a ja go nie oglądałem wcześniej nigdy, za to znałem pierwowzór Edge of Tomorrow, czyli japońską nowelkę, a potem mangę zresztą zrobioną też, która nazywa się All You Need Is Kill, który jest a... bardzo świetnym tytułem. To, to nie, nie był z film z 93 roku, Dzień Świstaka? A, to też, oczywiście. E, ale wydaje mi się, że All You Need Is Kill jest może starszy? E, aż Dobrze. sprawdzę, bo Trzyma. jestem ciekaw. Nie chcę na skraju jutra. Wiem, co to jest. Ja chcę... O, yy, Ona jest... Nie, no dobra. To Dzień Świstaka jest starszy. E, nowelka jest z 2004. E, o. Tak. E, w każdym razie, e, jeśli nie wiecie, no to e, krótki premis. E, mamy kosmitów, którzy najeżdżają na Ziemię. Mamy gościa, który e, z takiego... E, z takiego niezbyt dobrze wyszkolonego w walce zostaje piechurem w, w ogóle pierwszej linii walki. Żołnierze walczą z tymi kosmitami w takich egzoszkieletach. On umiera, po czym budzi się tak półtora dnia wcześniej. Taki jest premis tego. I oczywiście jakby ten tytuł, czyli Na skraju jutra, tudzież Edge of Tomorrow, odnosi się do tego, że ta sytuacja powtarza się wielokrotnie. Um, jak w Dniu Świstaka. Tak, jak w Dniu Świstaka, tak. Um, I e, ogólnie film całkiem mi się podobał. Był sensowny, jest całkiem ładny, e, fajnie jest rozwiązana ta historia. E, natomiast co mi się średnio podo podobało, to jest e, jego zakończenie może? Bo jego zakończenie jest zupełnie inne niż tej nowelki? Niekoniecznie, że jest złe, bo jest takie, no powiedziałbym, że przyjemniejsze niż nowelki, ale trochę traci ten taki wydźwięk tego że, że, tego dramatu. No bo to jest mimo wszystko dramat. To jest gość, który jest utknięty w pętli czasowej i walczy z kosmitami, którzy są bardzo mocni. Szczerze, próbuję sobie przypomnieć zakończenie, bo ono było jakimś takim w amerykański... taki amerykański sposób, że on tam został później jakimś tam mhm. dyplomatą, który miał rozwiązywać sprawy te wojenne, tak dobrze eee, pamiętam, Znaczy czy... nie, on zaczynał z pozycji takiego e, gościa e, od PR-u, a, tak. Tak, a, a wrzucili go na pierw na front? Okej, okay, to mogę wam powiedzieć zakończenie, bo w sumie tak. To jest, myślę, że, to jest, że film jest na tyle rzecz. i na tyle popularny, że, że bez problemu. To powiem wam zakończenie obu. Ogólnie okazuje się, że jeden konkretny kosmita tam z tego całego batalionu, z którym oni walczą. A, dobra, to powiem zaraz, ale tak. Jeden konkretny kosmita z całego tam batalionu, z którym oni mają walczyć, miał taką umiejętność, że potrafił cofać czas. Tak, tak, to pamiętam. E, tak. I w pewien sposób nie pamiętam, czy był taki sam w nowelce i w mandze jak w filmie, ale chodzi o to, że tą umiejętność zdobywał po prostu główny bohater. Mhm. Że po prostu on, nie, ginąc, zamykał pętlę czasową, czyli wracał do tam, tego półtora dnia wcześniej. I w filmie jest to rozwiązane tak. Znaczy tak, w obu jest druga postać, która się nazywa Oezuri ta Wrataski chyba, jeśli dobrze pamiętam, która jest postacią, która przeżywa, przeżyła dokładnie to samo. Też była zamknięta w pętli czasowej, ale się z niej wydostała i teraz jest super super zabijaką tych kosmitów, ponieważ no, przeżyła ten, tą swoją walkę ileś tam set razy, więc po prostu jest super dobra. I on też staje się coraz lepszy. I o ile w filmie szukają rozwiązania tej całej sytuacji, żeby wydostać się z pętli czasowej i znaleźć tam specjalnego, głównego kosmitę, który jest mózgiem tych wszystkich i go zabić. I tak w zasadzie to im się to udaje, to znaczy tam jest jakiś taki motyw, że, dostaje, że on dostaje wizję, gdzie ten mózg może być, bo on ma tak jakby jest połączony z nim i w skrócie, tak, znajdują ten mózg, on eksploduje i do tego on już nie mając tej mocy znowu ją dostaje i wraca do tego dnia znowu, gdzie wszystko się zaczęło, jeszcze jakby jeszcze wcześniej, do, wraca do, jakby do samego początku filmu, tam okazuje się, o, wszyscy kosmici są nieżywi, co się stało i, i jest taki happy end, gdzie on znowu poznaje ją. Podczas mm -hmm. gdy ona go nie zna, ale on z nią przeżył tyle czasu, że, że ją zna. I kończy no się tak. takim, he, no to teraz opowiem ci, jak zginęliśmy 200 tysięcy razy w ciągu ostatnich pół, w ciągu przyszłych półtora dnia. Wiesz, to brzmi jak sądowy zakaz zbliżania się. <laughs> tak. No, nie, ona tam uwierzy, no bo przeżyła to samo, nie? A w każdym razie, w Mandze to jest z kolei troszeczkę inaczej rozwiązane, bo intencją głównego bohatera jest to, żeby stać się takim super, super żołnierzem jak ta właśnie Rita Wrataski, czyli ta, ta, jakby jest tam ta sama postać, tak samo nazywająca się i on nim zostaje, faktycznie powtarza tą pętlę tyle razy, że jest naprawdę świetny w walczeniu z tymi kosmitami i nawet udaje im się znaleźć jakiegoś tam takiego pośredniego przywódcę danej, danej floty tych kosmitów. Tylko okazuje się, że on razem z tą Ritą, oboje są uwięzieni w tej pętli w tym momencie jak zabijają tego kosmitę. To znaczy oni nawzajem siebie blokują tak jakby, czyli mhm. żadne z nich nie może opuścić pętli, jeśli, nie, jeśli to drugie żyje. Mhm. No i zakończenie jest takie, o. że oni walczą na śmierć, o to, kto przeżyje i kto wydostanie się z tej pętli i kto będzie kontynuował tą walkę, bo film kończy się tak, że o, wszyscy kosmici są pokonani ja wracam, mam e, dziewczynę, z którą spędziłem mnóstwo czasu, ale ona o tym nie wie i happy end w zasadzie, a nowelka i manga kończą się na takiej trochę nieprzyjemnej nucie tego, że były dwie osoby, które były ze sobą bardzo blisko mimo wszystko, no bo przeżyły bardzo dużo, ale musiały się pokonać, żeby mieć szansę na, na jakąś szansę dla ludzkości w ogóle, bo ta walka tam się nie kończy. To mm -hmm. była jedna bitwa z całej wojny. Ja I zakończenia stylu Battle Tak, tak, tak, bardzo, ale no nie wiem, w sensie ten tak po filmie troszeczkę czujesz tą taką amerykańską tendencję do dobrych zakończeń, nie? A ta zakończenie w Manze jest takie troszeczkę ciekawsze, mam wrażenie. Jasne, ostatnio wracając jeszcze do tych zakończeń, tak przypomniało mi się, że niedawno czytałem taki felieton żyszka mhm. odnośnie sposobu tworzenia fabuły na, na modłę amerykańską, mianowicie mhm. praktycznie każdy film jeżeli się skupimy, albo skupia się na relacjach rodzinnych, albo skupia się na relacjach małżeńskich, w sensie pan hmm. pozna panią w nietypowych okolicznościach, albo rodzic odzyskuje dziecko w nietypowych okolicznościach. Hmm. Jak gdyby, nawet jeżeli brany jest materiał źródłowy w taki sposób, jaki mówisz, który kończy się w taki sposób, jaki mówisz, co hmm. mogłoby na pewno wzbudzić y, wiele y, kontrowersji i domyśleń w trakcie seansu, to mimo wszystko wybierana jest ta opcja, w której zawsze w, w amerykańskich filmach tworzy się po prostu rodzinę, nie? Mhm. Gdyby to jest też część taka, takiej, takiej trochę kapitalistycznej, takiej trochę Ameryka, American dream propagandy, w której wiesz, no. e, wiesz musisz mieć dom, musisz mieć zas zasadzić syna, spłodzić drzewo i tak dalej, nie? Mhm. Ta. E, przypomniało mi się, że to słyszałem, mam wrażenie, że w jakimś podcaście, ale że Japonia i Ameryka mają zupełnie różne spojrzenie na energię atomową. Zobaczcie, że w popkulturze amerykańskiej z radioaktywności tworzą się bohaterowie, tak. a w Japonii potwory. Także tak, się godzila. Zupełnie jakby jakieś zdarzenie historyczne spowodowało taki, takie różne spojrzenie na tę na samą sprawę. Prawda? Tak. Wygrani piszą historię, nie od dziś to wiadomo. Aczkolwiek tak. z drugiej strony też e, Japonia i Ameryka inaczej podchodzi do e, ludzi mądrych. A to, to, wiem, to tak. też tak. chyba ostatnim mm -hmm. razem w którymś podcastie podcaście poprzednim gadaliśmy By o pod... okazji Death Note'a, że mm -hmm. jak gdyby e, amerykańska wersja Death Note'a nie ma prawa bytu, bo nie jesteś w stanie przedstawić Kiry mm -hmm. w sposób e, pozytywny, nie? Jak gdyby w Ameryce jest ten utarty schemat, że popularnymi osobami są raczej osiłki, tak. a osoby mądre są nerdami, którzy, albo jakimiś klipami, którzy gdzieś tam, przepraszam, w piwnicy siedzą, nie? Mhm. A w Japonii, jak gdyby, im jesteś mądrzejszy, tym bardziej jesteś popularny i, i to jest całkiem, myślę, wynika z, z tych samych pobudek, nie? Jak gdyby, brutalna siła kontra próby ratowania w bystry sposób tego, co się wydarzyło. Nie? Myślę, że może mieć to podobne podłoże. No. tak. Tak, tak. Zdecydowanie coś, coś w tym jest. Aczkolwiek dalej, a propos bomby atomowej Hiroshima Nagasaki, zawsze przypomina mi się historia te, tego gościa, który pracował w Hiroshimie. Mhm. I po, po, po wybuchu pierwszej wojny atomowej trafił na obserwację tam pierwszego, na jeden o. dzień do szpitala, po czym wysłali go do domu, do Nagasaki. E. Tak. I przeżył jebane drugi raz. Tak, i przeżył drugi raz. Były to jak, te, były te, jak te, te wieże, te, te, te bramy z, z, z, nie wiem, z adamantium, nie? A Tori. Cicho. No tak, tak. widok, że wszystko jest zrujnowane, ale brama stoi. Tak, bra brama do świata duchów stoi, nienaruszona. Tak. Dobra. E, Pozwolicie, to on też przeszedł do tematu, który pewnie inaczej byłby odwzorowany w Ameryce, a inaczej w Japonii. No jasne. Mhm. E, jest to akurat z mojej perspektywy książka Bracia Sisters. Pytanie, czy ktoś słyszał o tym tytule. Nie. Gdzieś mi się przewinął e... to, to Nie, zaraz, to, to... Tyś, czy na na HBO, czy po prostu gdzieś na jakimś filmwebie, ale spotkałem się na pewno z, z tym tytułem. To też do tego przeskoczę, bo to jest coś, co dzisiaj sprawdziłem i co sprawiło, że jeszcze bardziej jestem radowany. E, pierwsze, co się rzuca w oczy, w sumie sami, no, skąd odkryłem ten tytuł, ale też mi świtał gdzieś po głowie i kiedy w końcu otworzyły się biblioteki, przynajmniej w moim mieście, na jakiś dwa tygodnie, mhm. to, to, to był jeden z tych tytułów, które pomyślałem, dobra, to, to jest coś, co chciałem przeczytać. Okładka jest piękna, właśnie ją wrzuciłem, polecam zobaczyć, mi się strasznie podoba. Mhm. Aha. E, czym są Bracia Sisters? Bracia Sisters to książka o kowbojach. Oh. Czasy, gorączki, złota, lata 50. XIX wieku, mm, typowy, Styl właśnie taki y, westernowy, pełen stereotypów i, i, i ciekawych historii. Mm -hmm. Główni bohaterowie to Ellie i Charlie Sisters, mm -hmm. znani właśnie w terenie jako bracia sisters, czyli y, ludzie do wynajęcia do ciężkich robót, mm -hmm. y, którzy w zasadzie przez jak przeczytałem teraz powiedzmy, jakieś 3 czwarte tej książki to y, mają jedno zlecenie, Typowy dla siebie znaleźć danego gościa, znaczy znaleźć informatora, który powie, gdzie znajduje się dany gość, którego trzeba ściągnąć. Mhm. I tak podróżuję sobie z Oregon City, gdzie zazwyczaj mieszkają, do Kalifornii. E... Pierwsze, co muszę powiedzieć, co, za co pochwalę książkę, coś nietypowego jest świetna, jeśli nie macie czasu czytać. Ona jest praktycznie zbiorem takich krótkich scen życia. Mhm. E bohaterów. To potrafią być, no, nazywam to rozdziałami, chociaż nigdzie nie są opisane jako rozdziały, ale są takie kapity na 3-4 strony, gdzie powiedzmy głupia historyjka, tak w stylu y, starszego brata, y, Eliego, zaczyna boleć ząb, mhm. y, trafiają do jakiegoś tam konowała, który mu tam w, pomaga wyrwać czy coś, i po czym mówi, ty, a się o takim wynalazko ostatnio bardzo dużo się o nim mówi. Tu masz taką szczotkę i tu masz taki proszek. I tak sypiesz sobie na szczotkę i zszurujesz zęby. No i faktycznie człowiek sobie zdaje sprawę, że tak, no mniej więcej wtedy ludzie odkrywali higienę jamy ustnej. I z jednej strony jest tutaj dwóch twardych kowbojów, a z drugiej strony jeden do drugiej ale spróbuj, to nie jest głupie. I taki fajny miętowy posmak zostaje. Także tak, tak, świetnie są ujęte te wszystkie aspekty życia. Mm -hmm. e... Mówię, ksi książka jest fantastyczna. Mówię, nie chcę zdradzać ogólnie fabuły, no bo mówię, no, główny plot fabularny to jest po prostu podążanie za celem do zlikwidowania i pokazywanie tego całego szaleństwa Ameryki z czasów gorączki złota, czyli ludzi, którzy potrafili płacić tysiące dolarów tak miesięcznie za przeżycie w Kalifornii tylko po to, żeby ruszać nad tą rzekę i szukać, czy faktycznie jest tam ten złoty pył. Mm -hmm. Z drugiej strony właśnie kowbojów, którzy no po prostu byli poczekać, aż się ten pył znajdzie, tak, zastrzelić odpowiednią osobę i, i żyć jak, jak chcieli, Przyszło też wydawać te pieniądze od razu i na drunoty. Mm -hmm. e, mówię, książkę bardzo polecam I, i teraz zrobię lekką odskocznię, która właśnie y, mnie dzisiaj uradowała, czyli Coś mi świtało, że pewnie już powstał film na jej podstawie, i faktycznie powstał. Jak zobaczyłem dzisiaj ee, obsadę filmu, mhm. to, to jestem zachwycony. Pewnie jest pełno gwiazd światowego kina. Aha. W rolę Braci Sisters wcielałem się John Reilly, czego on w zasadzie jest a drugiego brata Jacques'em Phoenix. Aha, aha. Mhm. Rey to jest ten aktor, który gra w każdym filmie, tylko nie jesteś świadomy, że to on, Dokładnie, bo nie zda tego no. nazwiska. Tak, tak. Eee, poza tym Jack... No, Ray, Ryn też gra. Tak, Rutger Hauer. No wow, tam to, jak Rynka. tylko książkę, to, to ruszą do, do filmu. Karis Ahmed jest nominowany do Oscara za rolę w, w tym roku za Sound of Metal, tak tylko napomknę. O. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem przypomniałem, że to też jest dobra książka, jeśli podobał wam się klimat Call of Juarez, Aha. W polskiej gry. E, bracia bardzo mi przypominają właśnie... E, Zwali bracia w Call of Juarez? Zresztą byli bracia. Yy, Teraz będzie mi to zaprzytał góry. W tym starym Call of Juarez pierwszym, masz na myśli? Bo, bo, znaczy nie, w, w jedynce było tak, no w zasadzie tam też był ten brat, tylko drugi brat nie był widoczny, bo, bo, Aha, bo no tak. on się, się z Indianką, tak czy Metyską z, z, z spotkał i chodziło o tam przeszywanego syna, który ponoć go zabił, a drugi w ramach wandety wyruszył jego szlakiem. Tak, tak, tak. tak. A, a w dwójce już byli... Yy, w dwójce w więzach krwi było pokazano w zasadzie tych dwóch braci, gdzie ten większy i silniejszy mimo wszystko okazało się bardziej tym właśnie mniej psychopatycznym. Takie odwrócenie tych stereotypów, tak, że to zawsze jego traktowali, że o, ten to pewnie za zrobił jakąś siatkę, czy chciał. Grips. Nie, bracia McCall, co powiedziałem. Bracia McCall byli w w, tak, gdzie... w Call of Juarez Gunslinger był z, z Silas Greaves. Tak, tak. I on podał historię. Tak. Zresztą też o, swoj, o swojej rodzinie, bo on miał, był powieszony ze swoimi braćmi. Ja powiem wam, że nie przyszedłem pierwszego Call of Juarez, bo miałem buga, który nie pozwalał mi przejść do jakiejś lokacji. I wczytywanie Save'ów nic, nic nie dawało. I się bardzo no. wkurzyłem, bo to była gra, którą kupiłem legalnie. Mhm. I, i i od tego czasu już nie kupuje gear. Z czasu czyli... jest bardzo zła konstrukcja. Mm. To przeplatanie skradanki strzywanką z no, zresztą tak, zresztą Ogólnie zresztą. Call of jest to pierwsze, to się mocno zestarzało, ale Gunslinger myślę, że nadal jest bardzo, bardzo fajny. Zresztą chyba kiedyś. i mam kolekcjonerkę na przykład. Mm. Ja mam e, kod z Humble Bundle. Bo trze trzeci Call of dział się w naszych czasach, nie? I to było e, Tak, on był zresztą. taki. Zresztą. Kartel. były jakieś karty właśnie, o tak się nazywał. No już był, był tym odcinanym kupon Fajki mana hmm. A, Ale tak, no kurczę, polecam. Jeśli tylko zdobędziecie tę książkę, to polecam przeczytać. Mm -hmm. Czyta się bardzo szybko praktycznie. Fakt, że no, ja ją biorę bardziej jako tę książkę właśnie na chwilę, czyli gdzieś tam przejechanie się mm -hmm. autobusem czy ten, nie? Ale, ale faktycznie znika w oczach. A czy ona jest gruba, że tak powiem? No, to jest, już ci mówię, 300 parę stron, ale taką czcionką miłą blokę. oka. A, ok. okay. Czyli ogólnie nie jest zbyt długa? Nie, nie jest zbyt długa. Jest podzielona na takie trzy faktycznie części. Nie? Gdzie mm -hmm. Pierwsza to jest właśnie gdzieś bliżej tego Oregon City, druga – Kalifornii i trzecia już tego finału. Mm -hmm. Okay. Świ świetny humor, świetna konstrukcja. Fajne nawet tutaj pokazanie, że, że w środku tych scen właśnie może być tak, że jest najpierw scena opowiedziana o czym powiedzmy jednego z braci, a potem jest pokazane z okiem jakiejś osoby, która też tam była nie i widziała mhm. trochę inaczej. Czyli też zabawa konstrukcją tej książki jest, jest czasem ciekawa. Mhm. No dobra, i, i w sumie nie będę dłużej nudził. Bardzo polecam. Ja, to brzmi fajnie. I patrzcie, mamy Dziki Zachód, mamy Szalony Wschód. Mamy e mechaniczną przyszłość. Tak, mamy Amerykę. I mamy nawet dwa razy Amerykę. I mamy no. konsoletę DJską. DJ tak. Każdego m coś. Tak, Ca całe spektrum e świata złapane. Oprócz. No dobrze, ale konsoleta DJ'ska przypomina trochę Australię. Umówmy się, nie? Więc w sumie. Nie, nie grasz z głową stojąc na głowie, więc niekoniecznie. A, no tak. Mm, ale możesz. Jak najbardziej. No. No dobra. To by chyba było na tyle z tego odcinka. Tak. No dobrze. To... No dobrze. No dobrze. No dobrz. Więc... Mówili do was na tym podcaście jeszcze raz się przedstawimy Mateusz Chiwiński mm. z Katowic Ja znowu się w pierdziele, będę Dymtrzy i Oskar Machnowski z Warszawy Cześć Jo. Jak się wyłącza Krajga? Lif, leaf, leaf, A, leaf, tak Ych. F -f Fajnie, że i salam zakończył. Oskar ma